opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Złocisty trunek Dzieje lwóweckiego browaru niewątpliwie należy związać z historią piastowskiego zamku i przywilejem ważenia piwa nadanym przez śląskiego księcia. Wedle lokalnej tradycji z nakazów władcy polskiego Bolesława Chrobrego pierwsza warownia została otoczona wałem ziemnym z palisadą w 1018 roku. Inny przekaz podaje, że inicjatorem budowy piastowskiego zamku był książę Bolesław Kędzierzawy który po zakończeniu budowy 1159 osadził pierwszego kasztelana. Miał on kilka lat później, około 1165 roku, zadbać o to, by w pobliżu zamku utworzyć pierwszy browar i do tego z własną słodownią. Jeśli faktycznie tak było, to wytwarzane w nim piwo służyło głównie na potrzeby służby zamkowej oraz przebywającego w warowni od czasu do czasu Bolesława Kędzierzawego. Według niepotwierdzonych przekazów w 1175 roku Lwówek gościł księcia Bolesława Wysokiego. Niewykluczone, iż powodem przedłużonego pobytu na zamku była niezaplanowana i zarazem wielodniowa degustacja złocistego trunku. Według nowożytnych przekazów do ponownej wielodniowej wizyty księcia Bolesława na Lwóweckim Zamku doszło ponad 3 lata potem. Lwówecki smak Nowym wyznacznikiem dla rozwijającej się powoli osady nad pobrem stały się czasy panowania kolejnego piasta Henryka Brodatego. Mając na uwadze potrzeby tutejszych mieszkańców, zdecydował on w 1208 lub 9 roku nadać Lwówkowi uprawnienia piwowarskie połączone z prawem mili piwnej. Przywileje ważenia wyjątkowego trunku zostały powtórzone w dokumencie lokacyjnym Lwówka z 1217 roku. W kolejnych latach Rud wielokrotnie gościł w swych progach księcia Henryka, który ponoć nie mieszkał przy tej okazji delektować się miejskim i zamkowym piwem. Do ważniejszego wydarzenia doszło tu w 1243 roku, za czasów panowania Bolesława Rogatki. Młodociany książę postanowił bowiem zorganizować pierwszy w Polsce turniej rycerski. Pozostało jeszcze tylko wybrać miejsce. Ponieważ dziedziniec zamkowy był zbyt mały, Szlachetne zmagania przeprowadzono na sporej wielkości placu obok piastowskiej rezydencji. Po zakończeniu turnieju przygotowano wspaniałą ucztę, podczas której serwowano lwóweckie piwo dla kilkudziesięciu rycerzy oraz równie licznych dworzan. Książę Bolesław jeszcze kilka dni zabawił w Lwówku, raz po raz kosztującą ucistego trunku. Książęca siedziba W drugiej połowie XIII wieku dokonano rozbudowy zamku co wynikało z kilku powodów. Lwówek stał się wówczas centrum administracyjno-sądowniczym w okolicy, a przedstawiciele miasta podjęli decyzję o wzniesieniu kamiennego muru obronnego. Najprawdopodobniej na zamku powiększono murowaną wieżę mieszkalną, kaplice i budynki gospodarcze. Cały kompleks położony w miejscu obecnego browaru otaczał odtąd kamienny mur oraz fosa zasilana przez pobliski potok. Od 1281 roku zamek stanowił siedzibę Bernarda Zwinnego, który uczynił Lwówek stolicą nowo utworzonego księstwa lwóweckiego. Służył też kolejnym władcom piostowskim, Henrykowi Jaworskiemu oraz Bolkowi II, którzy wielokrotnie wystawiali tu rozmaite dokumenty i zapewne sprawdzali głębie smaku lwóweckiego o piwa. Po opuszczeniu podmiejskiej warowni pozostawiali tu swych burgrabiów, którzy urzędowali i sprawowali władzę w ich imieniu. To opowiadanie, które mogliście przed chwilą słyszeć, jest to tekst Szymona Wrzesińskiego, który został opublikowany na stronie browar-lwówek.pl i jest zatytułowany Historia browaru i tradycji piwowarskich na ziemiach lwóweckich. Oczywiście jest to zaledwie część tego tekstu. Myślę, że nawet jednej trzeciej nie przytoczyłem tutaj, no ale nie chciałbym nadmiernie wykorzystywać prawa cytatu. Dalszą część możecie oczywiście sobie przeczytać na wspomnianej stronie internetowej. Zachęcam, ponieważ historia jest całkiem ciekawa. Oczywiście będę dzisiaj mówił o piwie Lwówek książęce. Posiadam również butelkę piwa Lwówek Piastowskie, jednak zamierzam ją przeznaczyć na któryś z kolejnych odcinków. Dlaczego akurat w tej kolejności? No, są dwie przyczyny. Pierwsza, taka najbardziej oczywista przyczyna, no to po prostu Lwówek Książęcy ma krótszy okres przydatności do spożycia i z tego względu, no musi zostać wypity jako pierwszy. A druga przyczyna, taka bardziej wzniosła, jest następująca. Po prostu Lwówek Książęcy został ważony wcześniej niż Lwówek Piastowski. No i z tego względu mogę zachować tutaj też odpowiednią chronologię. Posiadam nową wersję tego piwa czyli należy się spodziewać, że różni się czymś od wersji starej. No i tak rzeczywiście jest. Stara wersja zawiera ekstrakt 12,1 i przy tym ekstrakcie aż 6,2% alkoholu. Wersja, którą ja posiadam, ta nowa, ma zmniejszony voltaż. Jest to 5,4% alkoholu przy tym samym ekstrakcie. No poza tym składem poza zawartością alkoholu zmieniły się również e, troszkę etykiety to znaczy e, wcześniej etykieta wyglądała tak samo z tym, że napis lwówek był cały biały, obecnie jest biało-czerwony, według mnie jest to czytelniejsza etykieta ten napis rzuca się tak w oczy no i ogólnie całe, cała etykieta wygląda e, bardzo przyjemnie, jest to e, można powiedzieć takiego Żółto-zielonego papieru wykonana z, z zieloną obramówką, jak już wspomniałem, biało-czerwony napis. Jest taka monografia browaru, napis Lwówek Książęcy z browaru w Lwówku Śląskim. Kod kreskowy jest z przodu, ponieważ piwo nie zawiera tylnej etykiety. Oczywiście Informacje takie jak pojemność, termin przydatności do spożycia, adres browaru oraz strona internetowa oraz telefon. Krawatka przedstawia e, lwa z herbem. E, jest to zapewne godło lwówka, tak mi się wydaje. Ponadto jest napisane, że piwo jest niepasteryzowane i jest z piwem jasnym. O czym trzeba wspomnieć? E, Lwówek Książęcy oraz Lwówek Piastowski są to piwa niepasteryzowane, ale nie mające za wiele wspólnego z takimi piwami jak np. Kasztelan niepasteryzowany czy Bosłan niepasteryzowany. Można tak w wielkim skrócie i w takim brutalnym uproszczeniu ujmując pasteryzację, czy też właściwie brak pasteryzacji podzielić na takie, takie dwie grupy. Nazwijmy to niepasteryzacją dobrą i to niepasteryzacją złą. Niepasteryzacja dobra to jest zachowanie wszelkich kultur drożdży czy też bakterii obecnych w piwie. Skutkuje to tym, że piwo może mieć tam maksymalnie troszkę ponad miesiąc terminu przydatności do spożycia. Ta druga niepasteryzacja, czyli de facto mikrofiltracja, powoduje że piwo staje się wyjałowione, a przez to, że są zabite w nim wszelkie bakterie, kultury drożdży i tak okres przydatności do spożycia może wnosić 3, czasami nawet 6 miesięcy. W takim wypadku warto się zastanowić, czy przypadkiem lepszym rozwiązaniem nie będzie po prostu zwykłe piwo pasteryzowane, ale już jak to co lubi. Ja na przykład z tych takich wyjałowionych piw to przepadam za kasztelanem. Uważam, że jest dobrym piwem i akurat strasznie podpasowuje, pomimo tego, że wśród piwoszy zbiera naprawdę y, karcące oceny. No ale na przykład y, taka łomża czy perła niepasteryzowana no to, to już jest jedna wielka pomyłka, zwłaszcza ta perła. No piwo mi kompletnie nie podchodzi. No ale wracajmy do Lwówka. On jest niepasteryzowany w ten taki dobry sposób. Taką samą niepasteryzację ma na przykład jeszcze piwo żywe. Może jeszcze wspomnę o tym, że piwo jest w brązowej butelce, czyli, czyli to jest też na plus, ponieważ piwa lubią brązowe butelki, one najlepiej chronią przed światłem. Należy wystrzegać się piw z butelek zielonych, a już ponoć najbardziej z butelek przezroczystych. Piwo zakapsulowane jest kapslem w jedności siła przedstawiających, przedstawiającym e, dwóch panów niosących beczkę, zapewne beczkę piwa. E, jest również napis piwa regionalne. No niestety nie jest to dedykowany kapsel, a taki byłby jak najbardziej pożądany. Należy jednak docenić to, że Lwówek chce przynależeć do, e, do jakiejś organizacji piw regionalnych i jakby umieszczając te kapsle na swoim piwie promuje region. Myślę, że czas na najbardziej wyczekiwany moment podcastu. Za każdym razem to powtarzam, ale jakoś e, no, najbardziej to lubię, czyli moment, kiedy otwieram piwo. No, mam nadzieję, że nie było żadnego przesterowania. Piwo od razu bardzo mocno zapachniało, no ale żeby lepiej ocenić, no to przeleję sobie do szklanki. No, jestem pod wrażeniem. Piana mało mi z kufla, nie uciekła. Piwo jest w takim złotym, ciemnozłotym kolorze. Jakoś wcześniej mi ta informacja uciekła. Zapomniałem wspomnieć, że za piwo zapłaciłem 3,20, czyli cena nie jest jakaś zbytnio wygórowana. Mam nadzieję, że będzie adekwatna do tego, jak piwo smakuje. Zapach piwa określiłbym jako słodowy, z taką lekką alkoholową notką. Da się wyczuć taką taką wyraźną słodkość tego zapachu. No, nie jest to e, najpiękniejszy zapach, jaki czułem, ale, ale nie jest to też zapach e, w żaden sposób brzydki. Myślę, że pojawiają się też takie lekkie e, zapachy chlebowe. To akurat jest e, całkiem ciekawe. No, ogólnie zapach e, z kategorii może być e, żadna rewelacja. Piwo, jak już wcześniej troszkę powiedziałem, ma piękny złoty kolor, no jest oczywiście idealnie klarowne i ma rewelacyjną pianę. Na początku była wysoka na jakieś 5-6 cm, no teraz oczywiście opadła, ale ten centymetr się utrzymuje bardzo dzielnie. Pianą jestem zachwycony tym, jak ona wygląda. Jest złożona z takich małych lub bardzo małych pęcherzyków sprawia wrażenie takiej kremowej, gęstej no po prostu takiej bardzo solidnej piany Pierwszy łyk tego piwa jest jest bardzo, bardzo ciekawy Kurczę, nie sądziłem, że to piwo będzie aż tak mocno chmielowe to jest oczywiście dla mnie plus polskie piwo, które ma w sobie aż tyle chmielu rewelacja w smaku czuć też taką chlebowość. Ten słód gdzieś tutaj nam zanika, ale, ale ta, ta chmielowość tego piwa powoduje, że nic więcej mi tutaj nie jest do szczęścia potrzebne. Po kilku łykach dać czuć taką lekką kwaskowość tego piwa. Nie wiem, dlaczego ta kwaskowość się tutaj pojawia. Sądzę, że nie powinno jej raczej być. Przynajmniej gdyby jej nie było, piwo byłoby byłoby jakieś takie smaczniejsze. Po wzięciu na raz kilku łyków piwa można odczuć takie grzanie alkoholu w żołądku. No, sprawia to wrażenie jakby piwo miało znacznie więcej niż te 5,4% alkoholu. No ale nie jest to w żaden sposób negatywne odczucie, wręcz przeciwnie, kiedy za oknem tak zimno. Takie piwo może, może spowodować to, że, że zrobi nam się cieplej, a pomimo tego, że jest teoretycznie e, lekkim, e, jasnym piłem, to to może nas nieźle rozgrzać i temu piwu za to należy się plus przynajmniej w okolicznościach e, zimy, jaka teraz nam tutaj e, powróciła do Polski. Gdybym miał to piwo ocenić tylko jednym słowem, na pewno byłoby to słowo dobre. Piwo nie jest jakieś wybitne, jest po prostu dobre. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to taka bardzo spłycona ocena. Niektórzy mogą powiedzieć wręcz, że tak nie wolno oceniać, że trzeba podać jakieś za, przeciw, plusy, minusy. No, dla mnie to jest dobre piwo, żeby sobie usiąść i po prostu wypić. Nie, nie rozmyślać nad tym, co jest takiego rewelacyjnego w tym piwie, co jest w nim słabego, dlaczego mnie zachwyca, dlaczego mnie nie zachwyca. od takie zwykłe, na takie pospolite wręcz. Codzienne piwo, które, które nadaje się do każdej okazji. Można je wypić oglądając mecze, czy robiąc grilla, czy na przykład wracając z pracy, będąc zmęczonym, czy, no, czy po prostu tako, bo mamy ochotę na piwo. No, do każdej okazji będzie dobre i wydaje mi się, że, że właśnie to słowo dobre jest najlepszym określeniem dla tego piwa. Obecny Lwówek Książęcy jest młodym piłem. Po raz pierwszy zostało uważone 20 maja 2010 roku. No, czyli nawet roku to piwo nie ma. A jako zawojowało polskim rynkiem, było piwem długo wyczekiwanym i dużo osób stwierdziło, że jest to piwo naprawdę dobre. Najpopularniejszy w Polsce serwis, serwis e, piwny czy, czy też portal e, no tam oceny dla tego piwa są e, są przede wszystkim e, powyżej 3, czyli, czyli już e, jest klasyfikowane to piwo jako dobre no ja również e, przychylam się do takiej jakiejś bardziej pozytywnej oceny dla tego piwa no jest po prostu e, po prostu dobre no znowu się powtarzam ale no taka ocena, taka myślę w mojej tutaj dziesięciopunktowej skali to taka siódemeczka mocna się temu piwu będzie chyba należała. No ale nie przesądzajmy, zawczasu mam wypite dopiero pół butelki, czyli kolej, kolej przychodzi na to, żeby sobie dolać drugie pół No niestety, drugie pół mi się nie zmieściło do kufla, chociaż ma pojemność 0,3. To znowu powstała bardzo bujna piana, wysoka na jakieś myślę 6 cm. Znowu piana jest gęsta, jest wspaniała jak przy pierwszym nalewaniu. Każde piwo powinno się tak pięć. no Ostatnim takim moim piwnym eksperymentem było... W sumie to nawet nie był eksperyment, to było po prostu takie jedno z codziennych piw. Kupiłem sobie Perlen Bauher, jakoś tak to się nazywa. Jest to niemiecki pilsner, który jest dostępny w każdym Lidlu jako takie podstawowe piwo. Oczywiście w Butelce e, również się pieni tak dobrze jak, e, jak tutaj Lwówek. Z tym, że no jest to piwo jednak niemieckie. Polskie piwa nie mają takiej e, tendencji do pienistości. E, a szkoda, bo, bo nie wiem... Ja zawsze o tym w podcastach wspominam, że dla mnie piwa, dla mnie piana jest ważna w piwie, ale myślę, że nie tylko dla mnie, pewnie wielu innych piwoszy ceni sobie pianę i, i mam nadzieję, że ty słuchaczu również jesteś zwolennikiem piany w piwach, bo, bo to jest jednak coś, co wyróżnia ten napój na tle innych. Wino nie ma piany, whisky nie ma piany, a czy już owodcem, to nawet nie mówiąc. No, piwo jest takim napojem, który powinno mieć pianę. Napoje gazowane jak Coca-Cola czy jakieś Sprite też nie mają piany, no, piwo jest tutaj wyjątkiem. Po tym dolaniu sobie piwa mam wrażenie, że w smaku straciło ono trochę ze swojej chmielowości. No, takie stało się jakby bardziej puste, bardziej bez wyrazu. No, ogólnie e, piwo przestało być tak dobre jak było na początku. No ale mam nadzieję, że, że to tylko takie złudne wrażenie przy pierwszym łyku i zaraz z każdym następnym będzie coraz lepiej. Faktycznie, to były tylko takie y, złudne pierwsze łyki. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Y, piwo znowu stało się tak dobre, jak było wcześniej można powiedzieć nawet, że stało się odrobinę bardziej chlebowe jest to ciekawy posmak, który mi szalenie pasuje w tym piwie uważam, że nie ma zbyt wielu piw, które mają taki właśnie chlebowy posmak a, a przynajmniej ja na takie do tej pory nie trafiałem no Lwówek jest dla mnie tutaj nowością który nowością, która do mnie przemawia i jak najbardziej to piwo zyskuje moje uznanie Piwo Lwówek Śląski jest jednym z ulubionych piw redaktora Skwary, który prowadzi podcast Bez Nazwy. Podcast ten możecie znaleźć pod adresem beznazwy.net Zachęcam do posłuchania tego, co tam Maciej ma w swoich odcinkach do powiedzenia, no a Lwówek niejako, on mi kiedyś to piwo proponował, żebym skorzystał, żebym omówił je właśnie w odcinku, no to co e, no dzisiaj stał się ten dzień, kiedy właśnie e, to piwo omawiam. E, co prawda e, minęło już sporo czasu od tego, kiedy mi polecał, e, jednak e, zawsze coś tam miałem w swoim barku, po co też warto było sięgnąć przecież. No na pewno słuchaliście poprzednich odcinków, to doskonale wiecie o czym mowa. Piana zaczęła opadać. No już jest taka na pogranicy Piany, która ma pół centymetra A takiego korzuszka, Przez który prawie już prześwituje piwo, No ale nie ma się co dziwić Tego piwa już mi naprawdę niewiele zostało A mam już je otwarte No myślę, że ponad 20 minut będzie Czyli wynik i tak jest e, Rewelacyjny e, Uważam, że e, Piana to jest a, Akurat jedna z najmocniejszych stron tego piwa No poza tym oczywiście e, Oczywiście smak Smak, który jest dosyć niepowtarzalny. No, ludzie przyrównują Lwówka do Ciechanów, ale muszę powiedzieć szczerze, że jeszcze Ciechana żadnego nie piłem, także niewiele mogę w tej materii powiedzieć. No, może powiem tylko tyle, że wszystko jeszcze przede mną i, i dwa Ciechany stoją w półeczce nade mną, czyli, czyli możecie się spodziewać, że kiedyś na pewno się z nimi pojawią odcinki. A zapewnie, zapewne będzie to niedługo, ponieważ e, piwo tamte są również w ten dobry sposób niepasteryzowane. E, no, czyli terminy gonią, trzeba je wypić póki się do tego nadają. Zaobserwowałem taką ciekawą rzecz. Alkoholowość w tym piwie objawia się tak jakby falami. To taka jest sinusoida. Raz piwo jest alkoholowe, a przy innych łykach nie jest, a później znowu jest i tak na zmianę. No... Może Wam to przypaść do gustu, może Was to denerwować. Dla mnie jest to rzecz ciekawa. Po prostu nie oceniam tego w kategorii dobre, złe. Być może jest to jakieś odczucie, które z kosmosu jest kompletnie wzięte i, i tak naprawdę to nie występuje, ale no ja tak właśnie to przed chwilą odczuwałem. Czyli to jest taka zmienność smaków, która, która jest interesująca po prostu. Ostatnio moja taka średnia czasowa, podcastowa, no to oscyluje w granicach między 10 a 15 minut, a dzisiejszy odcinek zdaje się będzie dużo dłuższy. Czy to dobrze? Nie jestem pewien, ponieważ możecie być trochę już przynudzeni słuchaniem, ale no wynika to z tej początkowej prelekcji, z cytowania tego opowiadania, które, które było całkiem ciekawe, jak już mówię, a... Co jeszcze odnośnie samego piwa? No jestem już naprawdę na finiszu. Zostały mi ostatnie łyki w szklance. Zakręciłem sobie tym piwem tak dla zabawy. No i znowu się pojawiła piana. Ma około pół centymetra, może kilka milimetrów więcej. Teraz już się składa z takich troszkę większych pęcherzyków, które mają podatność na pękanie i ujawnianie Piwa pomiędzy tą pianą. Niemniej jednak jest ona, ona, czyli ta piana, dalej bardzo sympatycznie wyglądająca. Dalej sprawia wrażenie takiej kremowej, takiej gęstej, sycącej, no, takiej po prostu aż by się chciało wziąć łyżeczkę i ją zjeść. No niestety, piana często ma to do siebie, że jest bardzo gorzka. Piwo może nie być gorzkie, a piana naprawdę może być... Może być cholernie gorzka, ale no, na pewno się znajdzie ktoś, kto, kto gustuje w pianach. No, ja lubię tylko to, jak one wyglądają. Nie lubię ich spożywać. No i pozostał mi tylko jeden ostatni łyk w szklance. I zastanawiam się, czy wziąć go już teraz, czy może jednak chwilkę jeszcze poczekać. Podelektować się tym posmakiem, który mi w ustach pozostał i skończyć dzieło za jakieś kilka chwil dopijając ten ostatni łyk i przedłużając sobie ten posmak który jest jakże ujmujący pomimo tego, że nie jest to piwo idealne nie jest to piwo, które każdemu zasmakuje nie jest to piwo, które chwyci za serca cały naród i, i, i za, zrobi rewolucję na piwnym rynku w Polsce to jednak jest to piwo, które jest naprawdę warte spróbowania, warte swojej ceny, warte tego, że z reguły jest dostępne tylko w sklepach specjalistycznych, ewentualnie w sklepach jak Piotr i Paweł, Czalma, gdzie, gdzie piwa zdarzają się z tych wyższych półek, czy, czy zdarzają się tam piwa regionalne. Uważam, że Lwówek Książęcy jest piwem, który zasłużył na to 7, a nawet 7,5 punkta. No niestety, ocena nie może być pełną dziesiątką, no bo jak już wspomniałem, nie jest to piwo, które by powaliło mnie tutaj na kolana. Jest po prostu solidnym polskim pilcem, który mi do gustu przypadł jak najbardziej. Uważam, że dobrze się stało, że próbuję wersję, która ma 5,4 alkoholu, a tej mocniejszej nie próbowałem ponieważ moje odczucia mogłyby być troszkę słabsze od tych, które są teraz. Generalnie jakoś za jasnymi piwami mocnymi nie przepadam. Wolę je w tych słabszych wersjach. Mocne piwa, no to... to tylko ciemne mi podchodzą w zasadzie. No ale... dobra. Chyba czas na ten ostatni pożegnalny łyk. chyba był najlepszym łykiem ze wszystkich, które dzisiaj wykonałem. A wam, moi drodzy słuchacze, polecam piwo Lwówek Książęcy, jak również polecam słuchanie archiwalnych odcinków podcastu o piwie. Wszystkie znajdują się na stronie internetowej. Polecam słuchanie przyszłych odcinków, jakie się ukażą na 100%. Również polecajcie ten podcast swoim znajomym. Dołączajcie do fanów na Facebooku, Adres to jest facebook.com ukośnik o piwie. jest pisane łącznie. No i cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Piszcie komentarze, oceniajcie odcinki, piszcie maile, adres internetowy jest, adres e-mail jest na stronie. Jeżeli chcecie, możecie również wspomóc podcast o piwie finansowo. No wiadomo, kupno każdego piwa do odcinka kosztuje no a ja jestem tylko albo aż studentem no i środki finansowe mam ograniczone no ale myślę, że, że przyszłość przed podcastem jest świetna i, i że będą w dobrej formie e, tak jak jest teraz czyli te odcinki z grubsza co tydzień wychodzą generalnie postaram się robić tak, żeby odcinki zawsze były w sobotę no, Nie jestem w stanie obiecać, że to będzie każda sobota, jednak no, postaram się, żeby jak już odcinek wychodzi, to żeby to był sobotni poranek. Także do usłyszenia w kolejną sobotę, trzymajcie się ciepło, mówił jak zawsze Pania, do usłyszenia.